Witam wszystkich bardzo serdecznie Cieszę się, że możemy zaczynać kolejny podcast Kolejną audycję po polsku Cieszę się, że tak dużo osób ma chęć uczyć się ze mną polskiego To niesamowite, bo przecież język polski nie jest zbyt popularnym językiem na świecie Mimo wszystko wiele osób chce uczyć się polskiego, co bardzo mnie Cieszy. Na pewno są wśród was nowi słuchacze, dlatego szybko tylko przypomnę, że nazywam się Piotr i że słuchacie podcastu ze strony realpolish.pl Jeśli szukacie materiałów do nauki polskiego, to zapraszam bardzo serdecznie właśnie na moją stronę, tam znajdziecie więcej podcastów i innych programów, które przygotowałem z myślą o Was. To tyle na wstępie. Dziś znowu opowiem trochę o historii Polski. Myślę, że wielu z Was, wielu z moich słuchaczy w tym, co opowiem, na pewno odnajdzie historię Swojej rodziny. Wiem, że wielu z Was mieszka teraz poza Polską. Posłuchajcie, być może dziś opowiem o historii Waszych dziadków. Dlaczego będę dziś mówił o uchodźcach, o emigracji? Od pewnego czasu wielu uciekinierów z Bliskiego Wschodu przyjeżdża do Europy. Ludzie uciekają przed wojną, głodem i śmiercią. Nam, Polakom, sprawy emigracji, szukania nowego miejsca do życia, są bardzo bliskie. Wielu z Polaków było zmuszonych, aby budować swój dom poza Polską. Wielu z Polaków wciąż Wyjeżdża na zachód Europy Dziś chcę opowiedzieć o kraju, który przed drugą wojną światową nazywał się Persja A teraz nazywa się Iran Dla wielu Polaków Persja stała się miejscem ucieczki Persja w 1942 roku Przyjęła ponad 120 tysięcy polskich uchodźców Dlaczego Polacy pojechali właśnie do Persji? Jak się tam znaleźli? Właśnie o tym opowiem w dzisiejszej audycji Musimy cofnąć się aż do lat 30. XX wieku. W tym czasie w Persji rządził Reza pahlawi. Persja była wtedy biednym krajem. Ludzi dręczyła bieda i analfabetyzm. Chociaż w Persji były zasoby roby, ropy naftowej, to kontrolę, nad przemysłem naftowym miały koncerny brytyjskie. Szach chętnie chciałby pozbyć się Brytyjczyków, dlatego w Persji znajdowało się w tym czasie wielu agentów niemieckich. Szach uważał, że razem z Hitlerem może pokonać Anglię i pozbyć się Brytyjczyków ze swojego kraju. W 1900 w 1939 roku wybuchła druga wojna światowa a w 1941 roku Niemcy zaatakowały Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ZSRR Alianci zapytali Szacha czy mogą przez Persję czyli dzisiejszy Iran, przesłać sprzęt wojskowy do ZSRR. Szach nie chciał na to pozwolić. Zwlekał z odpowiedzią. Nie odpowiadał. Wtedy, w sierpniu 1941 roku, wojska brytyjskie wkroczyły do Iranu, detronizując władcę. Detronizując, czyli obalając go z tronu. Na tronie zasiadł syn Rezy Szacha Pachlawiego, Reza Mahamud. Iran został podzielony na dwie strefy wpływów. Brytyjską na południu i radziecką na północy. Jednak Iran został suwerennym państwem do końca wojny. Dobrze wiemy już, co działo się w tym czasie w Persji, w Iranie, ale przypomnijmy sobie, co działo się w tym czasie w Polsce. 1 września 1939 roku Hitler napadł na Polskę od zachodu. Po 17 dniach sowieckie wojska napadły na Polskę od wschodu. Hitler i Stalin podpisali pakt o likwidacji Polski i podzielili się polską ziemią po połowie. We wschodniej Polsce, czyli tej pod wpływami radzieckimi, mieszkało wtedy 13 milionów Polaków. Stalin postanowił pozbyć się obywateli polskich. Masowe deportacje, wysiedlanie, Ludności polskiej rozpoczęły się na początku 1940 roku Do obozów pracy w Kazachstanie i na Syberii wywieziono ponad 300 tysięcy Polaków Wśród tych ludzi byli polscy żołnierze, ale również cywile, matki i dzieci jak odbywały się deportacje? Ludzie nie mieli czasu na pakowanie swoich rzeczy Wywożono całe rodziny na dworce kolejowe To były straszne warunki Głód i choroby Pamiętajmy, że to była zima Ludzie jechali w wagonach w ogromnym tłoku To były wagony towarowe Po wielu tygodniach Docierali do obozów pracy Nie wszyscy Niektórzy po drodze Umierali z głodu i chorób Ci, którzy dojechali Pracowali później W sowieckich kołchozach Dostawali Minimalne racje żywieniowe Wielu Polaków Umierało z głodu Po dwóch latach Przyszła nadzieja Dla tych ludzi w lipcu 1941 roku W Londynie podpisano pakt Ten pakt podpisał generał Sikorski I ambasador radziecki Iwan Majski W sierpniu Związek Radziecki zwolnił Z więzień i obozów 340 tysięcy Polaków Część tych ludzi miało utworzyć Polską armię Stalin miał zagwarantować Broń i żywność Na terenie Rosji Sowieckiej Powstawały punkty Rekrutacyjne Punkty gdzie ludzie Mogli zgłaszać się do wojska Polska armia Miała liczyć 25 tysięcy Żołnierzy Ale ochotników Było znacznie więcej Niestety żołnierze Często byli chorzy i niedożywieni W 1942 roku rozpoczęto przemieszczanie polskich wojsk i cywilów Do azjatyckich republik Związku Radzieckiego Żołnierze dzielili się jedzeniem z ludnością cywilną Bo tylko żołnierze dostawali racje żywieniowe Tylko oni dostawali żywność Większość osób cierpiała na różne choroby Wiele osób nigdy nie opuściło Związku Radzieckiego Do Iranu prowadziły dwie drogi Jedna wodna przez Morze Kaspijskie A druga lądowa Część ludzi płynęła statkami z Krasnowłocka do portu Pehlavi i nie jechali do Meszedy z Pachlawi wojska brytyjskie transportowały Polaków do Teheranu A potem dalej, w głąb kraju, w głąb Iranu Udało się wtedy przetransportować 50 tysięcy Polaków Powstawały polskie obozy, w których ludzie organizowali sobie życie Powstawały polowe szpitale i szkoły dla dzieci Wielu dorosłych Ledwo przeżywało tę podróż A co dopiero mówić o dzieciach Dowódcą polskiej armii Utworzonej z zesłańców Uwięzionych w aresztach NKWD I deportowanych do obozów koncentracyjnych Głagu Został generał Władysław Anders Który od początku wojny był więziony właśnie przez NKWD na Łubiance w Moskwie Musicie wiedzieć, że Stalin niechętnie godził się na powstanie polskiej armii Działo się tak dlatego, że Niemcy w tym czasie szybko przesuwali się na wschód Związku Radzieckiego Byli już prawie pod Moskwą Hitler szybko zdobywał nowe tereny jednak gdy tylko Sowieci zatrzymali Niemców w kwietniu 1942 roku Władze sowieckie uniemożliwiły dalszą rekrutację polskich żołnierzy Pozostałym w Związku Radzieckim Polakom narzucano obywatelstwo sowieckie Wracajmy jednak do Polaków w Iranie. W lipcu 1942 roku Stalin wyraził zgodę na szybką ewakuację całego wojska polskiego do Persji. Przetransportowano wtedy kolejne 50 tysięcy żołnierzy i 20 tysięcy cywili. Uchodźcy przez Iran dostali się do południowej Afryki, Libanu, Indii, Meksyku i Nowej Zelandii. Żołnierze przez Palestynę i dalej przez Egipt, Grecję i Włochy wrócili do Europy. Później, w 1944 roku, armia Andersa wzięła udział w jednej z najcięższych bitew na terenie Włoch. W bitwie pod Monte Cassino. Niestety, na terenie Związku Radzieckiego pozostało wiele polskich rodzin. To, że Stalin zgodził się na ewakuację polskiej armii, było jedyną szansą dla przebywających tam Polaków. Pozostanie tam groziło całkowitą zagładą. Łącznie z 340 tysięcy wywiezionych tam Polaków tylko 120 tysięcy zostało ewakuowanych do Persji w tym prawie 80 tysięcy żołnierzy wśród ewakuowanych było prawie 20 tysięcy dzieci w tym czasie w Persji z głodu i chorób mimo pomocy Persów Zmarło około trzech tysięcy Polaków. Do dziś znajdują się tam polskie cmentarze. Naród irański pomógł wtedy tysiącom Polaków. Czy ta historia, ta droga Polaków przypomina wam drogę waszych dziadków? Czy znajdujecie tu historię swojej rodziny? Napiszcie proszę o tym. Czekam na wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawy waszych historii. Dziś sytuacja jest odwrotna. To na Bliskim Wschodzie toczy się wojna. Matki, dzieci i ojcowie uciekają do Europy. Dziś my możemy im pomóc. Tak jak ich ojcowie, ich dziadkowie Pomogli naszym ojcom Naszym dziadkom Mam nadzieję, że tak właśnie się stanie Moi drodzy, na tym kończymy dzisiejszą audycję Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego podcastu po polsku Jeśli podoba wam się to, co robię To możecie dać mi 5 gwiazdek w iTunes możecie napisać komentarz zawsze bardzo mi miło gdy dostaję od was, od was komentarze i zawsze staram się na każdy komentarz i e-mail odpowiedzieć to wszystko na dziś trzymajcie się pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie dziękuję bardzo i zapraszam na następny podcast pa pa to był podcast Real Polish. Po no więcej informacji zapraszam na realpolish.pl A teraz jeszcze mała niespodzianka dla wszystkich, którzy słuchali podcastu do samego końca. Kilka dni temu Dostałem od Roberta e-mail wraz z nagraniem, z nagraniem wiersza krótkiej bajki Aleksandra Fredry, Paweł i Gaweł. To bardzo znany wiersz, który często czytają rodzice swoim dzieciom. Posłuchajcie jak Robert czyta tę bajkę, a później ja przeczytam ją jeszcze raz, OK? Zapraszam do wersji Roberta. Posłuchajcie. Pawł i Gawł w stali stalej domu. Paweł na górze, a Gawł na dole. Paweł spokojnie, nie wadził nikomu. Gawł najdziksze, wymyślał swą wolę. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając. Mędzi stoły, sztołki. Gonił, uciekał, wywracał koziołki. Zcięlał i trąbił, i kiształ do znoju. Znosił to Pawł, nareszcie nie może. Zachodzi do Gawła i prosi pokoje. Zamiłuj się, wacz pan, poluj ci się nieco. bo mi na górze, chyba z okiem lecą. A na to Gawł, wolność domku, we swoim domku. Cóż piło mówić, Pawł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapka nacisnął. Na no zajutrz jeszcze smacznie harapia, a tuż powałę sos munano nos kape. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Sztuk puk, zamknięto. Spogląda się sieżurę i widzi, coś tam cały pokój we wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co wacz pan robisz? Ryba sobie łowę. Ależ, masz pani, mnie kapi po głowie. A Paweł na to. Wolnoć tomko Wy swoim domku. Z tej to powiatki mora w tym sposobie, jak te komu. Tak on tobie. Okej, okay, świetnie. Brawo, Robert. Dziękuję bardzo za nagranie. A teraz, yy, jeśli macie ochotę, posłuchajcie, jak ja czytam tę bajkę Jeszcze raz Paweł i Gaweł Paweł i Gaweł w jednym stali domu Paweł na górze, a Gaweł na dole Paweł spokojny, nie wadził nikomu Gaweł najdziksze, wymyślał sławole. Ciągle polował po swoim pokoju To pies, to zając Między stoły, stołki Gonił, uciekał, wywracał koziołki Strzelał i trąbił I krzyczał do znoju Znosił to Paweł Nareszcie nie może Schodzi do gabła i prosi w pokorze Zmiłuj się, wać pan Poluj ciszej nieco bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł. Wolnoć Tomku w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu spowały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk-puk. Zamknięto. Spogląda przez dziurę. I widzi. Cóż tam? Cały pokój w wodzie? A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowie, Ależ panie, mnie kapie po głowie. A Paweł na to. Wolność Tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie. Jak ty komu, tak on tobie. <śmiech> Bardzo fajny to wiersz Aleksandra Fredry. Teraz to już naprawdę koniec. Dzięki Robert za nagranie. Dzięki, że przypomniałeś o tym wspaniałym wierszu. Trzymajcie się. Cześć. papa. Pa.